Kanejczycy stają się głównym plemieniem Kenitów. Pamiętajmy, iż rozdział szósty mówi o tym, jak Nefilim w nawiasie upadła anioły, mieszali się z córkami Adama i gwałcili je, tworząc w ten sposób hybrydę Refaim w nawiasie giganci, którzy terroryzowali okolice swoją nadludzką siłą i złymi czynami. To z powodu tych czynów Jachwe wywołał potop Noego ale potop nie zniszczył wszystkich tych kreatur. Księga Jaser mówi, że wielu z nich uciekło do krainy, która później stała się znana pod nazwą Ziemia Kananejczyków. Cytat. A synowie mężczyzn przyszli, by włamać się do Arki, przyjść ze względu na deszcz, bo nie mogli znieść padającego na nich deszczu. A Pan odesłał wszystkie bestie i zwierzęta, które stały wokół Arki a bestie obezwładniły ich i wypędziły z tego miejsca, a każdy człowiek poszedł swoją drogą i znów rozproszyli się po ziemi. Jaszer, szósta księga, wersety 24 do 25. Co było dokładnie tym, czego można było się spodziewać, zamiast stać tam, podczas gdy woda sięgała im do nozdrzy? 40 dni nieustannego deszczu oznaczało, że wielu miało okazję do ucieczki. Ale otworzyły się również fontanny z głębokości, co oznaczało zalanie terenów spod ziemi z powodu trzęsień ziemi. Były one bardziej nagłe, porywały wielu ludzi z zaskoczenia. Biblia potwierdza tę opinię, kiedy mówi A w owych czasach byli na ziemi giganci. A także później. Gdy synowie Boga zbliżyli się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Później? Po czym? Oczywiście po potopie. I następny cytat. Znów doszło do wojny między Filistynami a Izraelem. Wyruszył Dawid ze swymi sługami i walczył z Filistynami. Dawid poczuł zmęczenie. Tymczasem niejaki Iszbo Benob, pochodzący od Rafy, wcześniej Rafaim, w nawiasie, który należał do gigantów, którego włócznia ważyła trzysta cyklów brązu, przepasawszy nowy miecz, mówił, że chce zabić Dawida. Ale Abisza, syn Serui, przyszedł mu z pomocą. Uderzył filistyna i zabił go. Wtedy ludzie Dawida zaklinali go, mówiąc – nie pójdziesz z nami dalej do walki, abyś nie zgasił światła Izraela. I jeszcze raz doszło do wojny z Filistynami w Gop, Sibekaj, Tyta. Zabił wtedy Safa, pochodzącego od Rafy. Kiedy doszło do nowej walki z Filistynami w Gop, Elchanan z Betlejem, syn Jaira, zabił go Liata z Gat którego drzewce dzidy wyglądało jak wał tkacki. I jedna jeszcze odbyła się walka w gad. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi, razem dwadzieścia cztery palce. Pochodził on również od Rafy. Kiedy urągał Izraelitom, zabił go Jonatan, syn Shimei, brata Dawida. Ci czterej pochodzili od Rafy, z Gad. Polegli oni z rąk Dawida i jego sług. Więc skąd się wzięli ci giganci, skoro rzekomo mieli zostać zniszczeni przez potop? Potop Noego ani nie był globalny, ani nie zniszczył każdej istoty żyjącej na ziemi. Ta fałszywa teoria opiera się na prostym, błędnym tłumaczeniu hebrajskiego wyrazu Eretz, który oznacza tylko ziemię lub terytorium. Kain nie został zabrany z planety, kiedy był usunięty z powierzchni Ziemi. Po prostu został wypędzony z raju, więc wyraz Erec, użyty w rozdziale czwartym, oczywiście nie oznacza planety. A zatem Kanan poszedł żyć pośród Kenitów, Refaim i innych stworów potomków Kaina i innych hybryd. Opuścił własny lud, ponieważ, jako zakazany owoc kaziroctwa nie mógł dziedziczyć pośród swoich. W ten sposób stał się wrogiem własnego narodu i spłodził wiele plemion kananejskich. Żydzi produkują nową Ewangelię. Żydzi produkują nową Ewangelię. Musimy zrozumieć to, że obecna fala Ewangelii o mieszaniu raz była starannie spreparowana przez Żydów, którzy są największymi wrogami prawdziwego Izraela. Ich pieniądze i wpływy wśród ewangelistów telewizyjnych wytworzyły ten obecny fanatyzm, który jest niczym innym niż psychologiczną wojną rasową przeciwko białej rasie. Każdy, kto uważa, iż wojna rasowa z prawdziwym Izraelem pochodzi od Boga Jahwe, został poważnie oszukany. Chrześcijanie, którzy wierzą w tę modernistyczną herezję, faktycznie są pionkami antychrysta i oni tego nie wiedzą. Zanim kontrolowana przez Żydów telewizja i teleewangeliści zaczęli promować ten szum o mieszaniu ras, uważano je za tabu. Kiedy dorastałem jako katolik w Chicago w latach 1950, mieszania ras ani tolerowano, ani do niego zachęcano. Białe kobiety zadające się z czarnymi mężczyznami nazywano białą hołotą śmieciem. W latach 60. wszystko się zmieniło, kiedy Żydzi zaczęli wykorzystywać TV, posługując się teleewangelistami do ogłoszenia nowej Ewangelii – Ewangelii zbawienia przez mieszanie raz. W tym artykule chcę udowodnić Wam, że Biblia absolutnie zabrania mieszania raz, i każdy, kto uważa, iż mieszanie raz jest uznawane przez jachwę, jest kłamcą. Tom 23, werset drugi precyzyjnie mówi, że mieszkańcy, w nawiasie potocznie kundle, nie zostaną przyjęci do zgromadzenia Izraela. Cytat. Nie wejdzie syn niepoprawnego łoża do zgromadzenia Pana. Nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Bardziej nowoczesne przykłady powiedzą znajduch czy nieślubne dziecko. Ale jest tylko jedna definicja hebrajskiego wyrazu Mamzer oznacza kundel. W hebrajskim nie ma żadnego innego znaczenia, a zatem każde inne tłumaczenie jest fałszywe. Jahwe błogosławi nasieniu, czyli potomkom Abrahama. Po zaoferowaniu syna Abrahama, Izaka, na ołtarzu Jahwe, Abraham otrzymał błogosławieństwo za wierność Jahwe. Cytat po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdę na niebie i jak ziarenka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie swoich nieprzyjaciół. Wszystkie ludy Ziemi będą sobie życzyć szczęścia Twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Rozdział 22, wersety 15-18 Biblia mówi, że wszystkie narody na tej planecie będą błogosławione przez potomków Abrahama, to znaczy jego fizycznych potomków przez Izaka. To samo błogosławieństwo przejdzie także przez Jakuba, ale trzeba znaleźć najlepszą partnerkę dla Izaka. W rozdziale 24 Abraham zakazuje Izakowi poślubienia Kanenejki, gdyż Kanenejczycy są złego nasienia. Cytat. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości. Połóż mi Twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaka żony spośród kobiet Kananu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do mego rodzinnego kraju i wybierzesz żonę dla mego syna Izaka. Rozdział 24, wersety 1 po czwarty. Tu mamy nawias i czytamy. W wersji angielskiej jest wyraz kindred. Tutaj mój rodzinny kraj, ogólne znaczenie krewny, pokrewny. Koniec nawiasu. Kim byli krewni Abrahama? Są to potomkowie Noego, jak mówi rozdział dziesiąty. Wszystkie te ludy były białe. Hebrajski wyraz Avdavm, czyli Adam, oznacza pokazujący krew na twarzy, różowy. Oznacza to występowanie rumieńców na twarzy. Tylko biali rumienią się i tylko biali pokazują krew na twarzy. Rozdział szósty, werset szósty mówi, że Noe był idealny w swoim pokoleniu. Hebrajski wyraz toledaw oznacza pochodzenie. Noe miał idealne pochodzenie, przeciwnie do tłumu mieszanej rasy stworzonej przez upadłych aniołów mieszających swoje nasienie z córkami Adamu. Pomysł, iż trzej synowie Noego byli innej rasy, jest nienaukowy i nie z pisma. Biblia nic takiego nie mówi. Jahwe nie zadeklarował, iż pochodzenie Noego od Adama było idealne, a później naruszyłby to twierdzenie każdym kolejnym słowem. Ten pomysł jest całkowicie absurdalny. Adamici, Szemici, Hebrajczycy i Izraelici mieli nakazane, by rozmnażać się ekskluzywnie pośród swoich, tak jak Jachwe nakazał w rozdziale pierwszym. Swój ze swoim. Nowoczesne królestwo, chórchianity, połączenie chór, kościół z chrystianity, chrześcijaństwo, stąd kościelstwo, bardzo się stara ignorować przekaz o rasie w Biblii. Płaszczy się u stóp antychrysta po to, żeby zdobyć jego akceptację. Jakub i Ezaw. Biblia opisuje narodzenie Ezawa i Jakuba w rozdziale 25, wersety 19 po 26. Oto dzieje potomków Izaka, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaka. Izak miał 40 lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Butuela, Aramejczyka z Paddan Aram, siostrę Albana Aramejczyka. Izak modlił się do Pana za swoją żonę, gdyż była ona niepłodna pan wysłuchał go i Rebeka, żona Izaka stała się brzemienna a gdy walczyły ze sobą dzieci w jej łonie pomyślała jeśli tak bywa to czemu mnie się to przytrafia w nawiasie jako mężczyzna nie mogę sobie wyobrazić jak to jest kiedy dwaj synowie bliźniacy toczą walkę w moim brzuchu ale to jest dokładnie to co się dzieje z Rebeką parafrazując Billa Clintona – Rebeko, czuję Twój ból. Koniec nawiasu. Poszła więc zapytać o to Pana, a Pan jej powiedział – Dwa narody są w Twoim łonie. Dwa odrębne ludy wyjdą z Twoich wnętrzności. Jeden będzie silniejszy od drugiego. Starszy będzie sługą młodszego. Kiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. I wyszedł pierwszy syn czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem. Nazwano go więc Ezaw. Zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę. Dano mu przeto imię Jakub. Izak miał lat sześćdziesiąt, gdy mu się oni urodzili. Dwa odrębne narody wyjdą z tej wnętrzności. Tutaj mówi, że te dwa typy narodów będą żyły osobno, tak jak Kennici żyli osobno od Adamitów, tak jak Szemici, Hebrajczycy i Izraelici żyli osobno od Kananejczyków. Pamiętamy, Kanan urodził się Adamitą, ale stał się zdrajcą rasy i dołączył do Kenitów, a tym samym był ojcem kilku plemion nieadamitów. Przekonamy się, że Ezaw zrobi dokładnie to samo. Chłopcy dorastali. Ezaw był sprytnym, myśliwym człowiekiem pól, a Jakub był zwykłym człowiekiem mieszkającym w namiotach. Izak kochał Ezawa, bo jadł jego dziczyznę. A Rebeka kochała Jakuba. Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś strawę, nadszedł z pola Ezaw, bardzo znużony i rzekł do Jakuba. Daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znużony. Dlatego nazwano go Edom. Jakub odpowiedział. Odstąp mi najprzód twój przywilej pierworództwa. Rzekł Ezaf. Skoro niemal umieram z głodu, cóż mi po pierworództwie? Na to Jakub? Zaraz mi przysięgnij. Ezaf mu przysiągł i tak odstąpił swoje pierworództwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewicę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak oto Ezaw zlekceważył przywilej pierworództwa. Rozdział 25, wersety 29 po 34. Czym jest pierworództwo? Jest to prawo posiadania dzieci adamitów, dzieci obietnicy, ale Ezawa bardziej interesowało wypełnienie brzucha niż kontynuacja rasy Adamitów. Księga Jaser podaje więcej szczegółów, żeby wzmocnić nasze zrozumienie tego, co wydarzyło się tego historycznego dnia. I pewnego dnia szedł Ezaw przez pole na polowanie i zobaczył nim roda spacerującego po puszczy z dwóch mężczyznami. I wszyscy jego mocarze i jego ludzie byli z nim na puszczy ale odeszli na pewną odległość od niego, a oni odeszli od niego w różnych kierunkach, aby polować. Ezaw ukrył się przed Nimrodem i zaczaił się na niego na puszczy. I Nimrod i jego dwaj ludzie, którzy z nim przyszli na miejsce, gdzie byli, kiedy Ezaw wyskoczył nagle z miejsca zaczajenia i wyciągnął miecz i pośpieszył i podbiegł do Nimroda i odciął mu głowę. I Ezaf stoczył desperacką walkę z dwoma mężczyznami, którzy byli z rodem. A kiedy zawołali do niego, Ezaf zwrócił się do nich i bił ich na śmierć mieczem. I mocarze Nimroda, którzy opuścili go, aby przejść do puszczy, usłyszeli wołanie na odległość i rozpoznali głosy tych dwóch mężczyzn. I pobiegli, by poznać przyczynę tego kiedy znaleźli ich króla i dwóch mężczyzn, którzy z nim leżeli martwi na pustyni. A kiedy Ezaw zobaczył mocarzy Nimroda tak na odległość, zbiegł i tym samym uniknął. A Ezaw wziął cenne szaty Nimroda, które ojciec Nimroda pozostawił Nimrodowi, a którymi Nimrod panował w całej krainie i pobiegł i ukrył je w swoim domu. I Ezaf wziął te szaty i pobiegł do miasta z powodu ludzi Nimroda i przyszedł do domu ojca zmęczony i wyczerpany walką. I był głodny na śmierć ze smutku, kiedy przyszedł do swego brata Jakuba i usiadł przed nim. I rzekł do swego brata Jakuba, bo oto ja umrę dzisiaj, a po co mam chcieć pierworództwo? A Jakub? Zadziałał mądrze z Ezawem w tej sprawie i Ezaw sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi, gdyż tak było spowodowane przez Pana. I cześć Ezawa w jaskini na polu Machpelach, którą Abraham kupił od synów Heta, za posiadanie miejsca pochówku. Ezaw również sprzedał Jakubowi i Jakub kupił to wszystko od swego brata Ezawa za wartość podaną. A Jakub napisał to wszystko w księdze, i zeznał to samo przy świadkach, i zapieczętował ją, i księga pozostała w rękach Jakuba. Jaszer, rozdział 23, wersety 3 do 14. Przeciwnie do tego, co mówią nam judeo-chrześcijańscy mistrzowie Ambony, Jakub nie postąpił źle, ponieważ Ezaf właśnie zamordował Nimroda, był uciekinierem, jak Kain po zamordowaniu Abla. Uciekając z życiem, spodziewał się śmierci, gdyż ścigały go wojska Nimroda. Sam Jachwe sprawił, aby Ezaf sprzedał swoje pierworództwo, bo Ezaf na nie nie zasługiwał. Jak zwykle spekulacje na ten temat fałszywych księży nowoczesnego chrześcijaństwa nie mówią o tym, co faktycznie się wydarzyło. Ich tradycje zainspirowali Żydzi, którzy chcą ukryć przed nami tę historyczną wiedzę. Ezaf narusza zakaz Abrahama o mieszaniu ras. Po sprzedaniu pierworództwa Jakubowi Ezaf zrobił coś niewybaczalnego. Ożenił się z kobietą spoza jego rasy. Cytat. Gdy Ezaf miał 40 lat, wziął za żonę Jehudit, córkę Hetyty Beriego oraz Bosmat, córkę Hetyty Elona. Były one powodem zgryzoty Izaka i Rebeki. Rozdział 26, wersety 34-35. Pamiętajmy, że chetyci pochodzą również z diabelskiego rodu kananejczyków. Tym sposobem Ezaw do domu przyprowadził kananejskie śmieci. Izak i Rebeka nie byli zadowoleni, ponieważ Abraham starał się, by wysłać do Padanaram, do swoich krewnych, by znaleźli żonę dla Izaka. Ezaw chwalił się swoim grzechem. Przeciwstawiał się tradycji rodzinnej zachowania czystego rodu. Poniżej rezultat tej sytuacji. Rebeka mówi do Izaka. Sprzykrzyło mi się to życie z hetytkami. Jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie za żonę hetytkę, czyli jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć. Rozdział 27 werset 46. A zatem Rebeka mówi, że jej życie pójdzie na marne, jeśli Jakub zmarnuje swoje nasienie na kanenejskich kobietach. Izak i Rebeka postanawiają natychmiast położyć kres tej sytuacji. Wtedy Izak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz. Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kananu. Rozdział 28, werset 1. Jeżeli uważasz, że to ma jakieś inne znaczenie poza zakazem mieszania rasy dla Jakuba, to skonsultuj wersety. O, tu jest dużo numeracji. Przeczytam wam lepiej te wersety. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, Usunie liczne narody przed Tobą – hetytów, girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Hiwitów i Jakubsytów. Siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od Ciebie. Pan Bóg Twój oddaje Tobie, a Ty je wytępisz, obłożysz je klątwą. Nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki, ani nie weźmiesz od nich córki dla swego syna, gdyż odwiodłoby twojego syna ode mnie, by służyć Bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, a szery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym szczególną jego własnością. Uznając więc, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc Go, nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając Jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj pełnić. Zasłuchanie tych nakazów. I pilne ich wykonywanie będzie Ci Pan Bóg Twój dochowywał przymierza i miłosierdzia, które przysięgał przodkom Twoim. Obfitsze błogosławieństwo otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi, pomiędzy trzodami Twoimi nie będzie niepłodnego ani niepłodnej. Pan oddali od Ciebie wszelką chorobę. Nie ześlę na Ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześlę je na wszystkich, którzy Cię nienawidzą. Wytępisz wszystkie narody, które Ci daje Pan Bóg Twój. Nie zlituje się Twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich Bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla Ciebie. Tak samo uczyni Pan Bóg Twój wszystkim narodom, których Ty się lękasz. Nadto jeszcze Pan Bóg Twój będzie zsyłał na nich szerszenie, aż reszta, która się przed wami ukryje, wyginie. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan Bóg Twój jest pośród Ciebie, Bóg wielki i groźny. Zwolna i po trosze wypędzi Pan Bóg Twój te narody przed oczu Twoich. Królów ich wydaw Twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed Tobą, aż ich wytępisz. Nie zawrzesz przymierza z Kananejczykami. Nie jest to wystarczająco jasne? On nie wybrał nas, żebyśmy niszczyli naszą rasę poprzez mieszanie jej. Wszystkie kobiety, które poślubiłyście Żydów, zawarłyście przymierze z Kananejczykami. Ponieważ wasi rabini, to znaczy pastorzy, zachęcali was do zawarcia przymierza z nieizraelitami i nieadamitami. Złamaliście przykazanie jachwę. Nasi adamiccy mężczyźni odparli tę modę, ale nawet to robi się modne na skutek stałego nacisku ze strony żydowskich mediów, by być modnym i stałego nacisku kościołów, żeby ratować świat przez zerwanie z plagą rasizmu. Ale te instytucje wyraźnie ustawiły się przeciwko samemu Bogu, który naucza wręcz odwrotnie. Jahwe uczy, byśmy pozostali osobno i święci, żebyśmy byli błogosławieni dla narodów, dając przykład oparty na prawie królestwa. Rozdział siódmy wyraźnie mówi, że nasz dobrobyt jest bezpośrednio związany z naszą odrębnością od tych kanonejczyków. Księgi Ezdarasza i Nechamajasza używają dokładnie tego samego języka. Mówią, iż nie powinniśmy oddawać naszych córek ich synom, ani brać ich córek dla naszych synów. Widocznie judeochrześcijanie mają inne Biblie, ale wszystkie Biblie, które czytałem, zawierają te same słowa. Apokalipsa potwierdza tę rzeczywistość, ale znowu judeochrześcijański kler nie ma o tym pojęcia. Cytat Potem ujrzałem innego anioła, stępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał. Upadł, upadł Babilon, stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemscy wzbogacili się ogromem jej przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący. Ludu mój, wyjdźcie z niej, abyście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej jej plak nie ponieśli. Bo grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłacić jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie, w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie. Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku. Ponieważ mówi w swym sercu, zasiadam jak królowa i nie jestem wdową i z pewnością nie zaznam żałoby. Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi. Śmierć i smutek i głód i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nie rządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Stanowszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą. Biada, biada wielka stolico, Babilonie stolica potężna bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł. A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje. Dzieci Izraela, jeśli nie widzicie, iż to proroctwo spełnia się na waszych oczach w roku 2009, to jesteście ślepi. A najgorszy w obecnej apostazji chrześcijaństwa jest fakt, że kościoły, w nawiasie fałszywy prorok, Dzielą łóżko z tymi handlarzami śmierci, żydowskimi sionistami, tajemniczym Babilonem, matką nierządnic. Bardzo szybko zbliża się dzień sądu i wszyscy ci, którzy promują zniszczenie naszej rasy przez nierząd, mieszanie ras, stali się wrogami naszego stwórcy Jachwe. A wszyscy ci, którzy robią interesy z tą wielką ladacznicą, zostaną ściśnięci, spaleni i wrzuceni do ognia sądu, a judeo-kościoły są najlepszymi klientami bestii. Na tym zakończymy drugą część pierwszego rozdziału. Rozdział jest bardzo długi, będzie cztery, może pięć. Następny akapit zaczyna się... Książęta Edomu